Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście Specjalnym, bardzo specjalnym Ale zanim powiem wam o co chodzi z tą specjalnością yy, Dzisiaj mały przeskok z Polanicy do Poznania znowu I dzisiaj znowu dzieciaki, znowu rodzinnie i znowu poznańsko Ale tak sobie w te wakacje skaczemy Tu, tam, tu, tam I myślę, że to są całkiem udane wakacje Chociaż już yy, ostatni tydzień I... I cóż można powiedzieć, dobrze się nagrywa, dobrze jest, wciąż mnie ten podcasting bawi i wciąż sprawia mi radość, właśnie takimi chwilami jak dzisiaj właśnie z dzieciakami i z ciotką, bo jak już wspomniałem, będzie dzisiaj rodzinnie. Pogadamy z Gajką, pogadamy z ciotką, którą e, ostatni raz widziałem w 2000 roku w Stanach, w Sedonie i troszeczkę takich luźnych, rodzinnych, można by powiedzieć, dawicińsko kapałowych e, klimatów będzie. Może to dla Was nie jest e, zbytnio ciekawe, ale mam wrażenie, że dla mojej własnej e, może nawet nie próżności, ale ciekawości i chęci rejestrowania na pewno to się przyda i może kiedyś ktoś za ileś lat nawet z rodziny, może Mikołaj, może właśnie Gajka, może ktoś odsłucha i powie Uee, pamiętacie wuja Filipa, on kiedyś nagrywał takie różne rzeczy, ale fajnie to wszystko słychać, więc, więc, więc tak to jest. Pozdrawiam tutaj pewną blondynkę, która patrzy z drugiej strony, kiwam jej ręką no i dzisiaj właśnie Powiedziałem wam, że o podcast numer 520 Dlaczego? No bo Powiem wam trochę matematyki na sam początek No bo w każdym roku Są 52 tygodnie 52 razy 10 To jest 520 Jeśli sobie spojrzycie na numer podcastu To jest dzisiaj właśnie 520 Podcast, czyli wychodzi, że Nominalnie właśnie dzisiaj We wtorek 25 sierpnia Mam e, 10 lat podcastu, 10 lat, czyli półtora e, miesiąca, półtora? Tak, półtora miesiąca wcześniej przed terminem, bo termin jest 13 października, e, dzisiaj kwiaty, dzisiaj e, różańce chciałem powiedzieć, nie, dzisiaj prezenty, dzisiaj różne inne rzeczy. I tak mi się marzy troszeczkę, może to jest za duże słowo marzy, ale no, żeby może coś takiego było jak kiedyś, że z okazji jakichś rocznic, z okazji jakichś urodzin podcasterzy zrobili podcast, no wiecie jak to było, jak ja tam kiedyś miałem urodziny, że jak papa miał urodziny, jak Skwara miał urodziny, jak Przemko Szczepaniuk miał urodziny, zawsze się coś tam robiło i różne inne różne inne rzeczy. No, taka interakcja i nie, wiem, że teraz środowisko jest zupełnie inne, podzielone i, i w zasadzie mało kto nadaje starej bandy, oprócz mnie i Lechowicza, e, który właśnie ostatnio na Facebooku je, okazało się, że jechał Żukiem wokół świata i jest singlem znowu, jest znowu singlem. E, tak, zatem pozdrawiam Martina. Pierwsza, pierwsza myśl, jaką chciałem napisać, czy zostanie moj, moją żoną na przykład, bo na Facebooku można pisać różne rzeczy a propos związków, no ale ja już jestem zajęty, więc tak, tak, zajęty, zajęty jestem, nie patrz tak na mnie. No, więc ten spoko, no, więc spoko. No. Proszę nie gryźć tego długopisu, tak? No, dobrze. W każdym razie tak to wyszło, ale wracamy do 52 520. Zatem wrócimy do tego tematu za chwileczkę, a teraz zapraszam na małe intro i na małe spotkanie z Gajką na sam początek, bo Gajka idzie do szkoły. Idzie do szkoły drugiego czy 1 września, nie wiem kiedy jest 1 września. I dzisiaj będziemy z Gajką rozmawiać troszeczkę, co ma w piórniku. Co ma w piórniku, co ma przygotowane do szkoły. Zatem kajka się dzisiaj będzie właśnie przeplatać z cioteczką i takie moje osobiste dywagacje. Nie wiem. Myślę, że w pół godzince się zmieścimy. Zobaczymy, jak to było. Ostatnio te podcasty lekko dłuższe. Podcast następny już jest montowany i ma godzinę, więc będzie dużo, dużo, dużo, dużo materiału. Takiego znowu luźnego, wakacyjnego i fajnego, myślę, no bo o to chodzi w podcaście, żeby było fajnie. Zatem, zatem wracamy po chwili, rozmawiamy z Gajką, 5 minut mija i czas czas zacząć nasz dzisiejszy podcast numer 520, czyli rocznica. Czekam na kwiaty, czekam na prezenty, czekam na dobre słowa od wszystkich podcasterów, szczególnie od Przemka Szczepaniuka, którego kocham, kocham, bo miłością podcastową jak najbardziej.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 No, powiedz, przywitaj się ze słuchaczami. Nie umiem? No mówi się dzień dobry, słuchacze. Ja nigdy to nie mówiła ani za słuchaczy. ale no, no trzeba pierwszy raz zacząć, czy jest słuchacza. Nie, nie. Nie, musisz ja nie? Nie, ale no musisz powiedzieć, bo wiesz, no trzeba się zachowywać, nie? Yy, I ten trzeba powiedzieć dzień dobry, drodzy słuchacze. Dasz radę? Nie. No spróbuj. nie tak nie mówiłam. No to powiedz, powiedz dzień dobry. Dzień dobry, czy co? No, kiedy dobry się coś. Brak. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na odcinek y, z gajką i dzisiaj odcinek jest pod hasłem dziewczyńskie zabawki, tak? Tak się może. Nie, to, to nie jest y, dziewczyńskie, nie? to jest tylko piórnik zwykły. Aha, piórnik, no właśnie. No więc możemy iść górę to zrobić. Dobrze, ale pokaż mi teraz y, jak tu działa taki piórnik co masz w piórniku, bo, y, bo to jest radio, nie? I w radiu nie widać, nie? I więc musisz opowiadać dokładnie, co masz, bo to, mówię, w radiu nie widać, w radiu tylko słychać i jak tacy słuchacze ci, ci co słuchają, ty im opowiadasz, oni muszą sobie to wyobrazić, więc mamy brokaty. Co to jest brokat? Co zrobisz z brokatem? może sobie coś na... z brokatem. Mhm. Ale to jest na przykład do kolorowania, czy nie wiem, do pisania, czy... czy... Do. Do błyszczenia. Do błyszczenia, no właśnie, A co, ale co można błyszczeć paznokcie, czy na przykład w zeszycie, żeby ładnie wyglądało? Na kartkach. Na kartkach właśnie, na kartkach. Ale masz, widzę też na przykład długopis, taki fajny, pretty, coś tam coś tam napisane jest. To wygląda jak błyszczący, on mi nie pisze. No to po co masz w pewniku, który nie pisze? Bo nie wiem, co tam padła. Aha, to jest niepiszące, ale ci się podoba. A gumka jest pachnąca. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to były takie pachnące gumki. Nawet się je jadło, wiesz, takie były dobre. Daj powąchać. Pachnie nie. jak truskawka. No właśnie, to kurczę, może jest pachnąca gumka truskawkowa. Masz też oszczytko. Nie? Oszczytko jest do ołówków. Zaprezentuj słuchaczom, jak działa oszczytko. Tu mamy ołówek. Tylko muszę mieć... Na czym No to nie, no to wkładasz ołówek, ten. Wsadź tego. Czekaj, ja muszę to. Tak. wsadzić, tą Gaja nie próbuje. Nie mogę. O, mamy ościetko i mamy ołówek. Zademonstraj. No ja muszę to naostrzyć. No to, ale może drugą stronę, bo tutaj jest ten, w tą stronę naostrzyć. tu trzeba wsadzać, nie tą stroną. Żebyś miała z dwóch stron mogła pisać, nie? Trzeba kręcić, teraz trzeba kręcić, nie? Czeka, może coś wziąć. No. No żeby... uh -huh. jest oczywiście z Poznania. E, tak, poproszę. Gajka jest oczywiście z Poznania, więc jak się ostrzy, to trzeba te y, y, y, surowce wtórne co wychodzą z ołówka na specjalną miseczkę. Jelly beansy, moje ulubione. Ja najbardziej lubię chyba takie żółte i zielone. No, mm. Ale dobra. Bo ja też je lubię. Mhm. Chcesz sobie spróbować kokosowego? Mogę też, no. Proszę. Zobacz, załatrzymy trochę. O kurde. Wuja rozwaliło szczytko. I co teraz? Mam inny, mamy inny to No dobrze, jesteśmy z bogatej rodziny. Mamy kolejną szczytką. Lekcja absolutna, moich dzieci. Ale nie wstajemy jeszcze z ławek. Będę sprawdzała porządek w klasie. Ojej, chciałem się razem z całym piórnikiem zapaść pod ziemię. Ale pani już podeszła blisko, popatrzyła i. otwiera piórnik. Tosiu, co to takiego? Byłam zawsze pewna, że jesteś porządną uczennicą, a tu scyzoryk wyszczerbiony, pogryziony ołówek, zepsuty długopis i, i cały piórnik pobrudzony atramentem. No to dopiero ładny porządek. Nie spodziewałam się tego po tobie. To się powiedz, jak to było, że to nie ty, powiedz. O, nic nie mówi. No dobrze, więc jesteśmy na etapie, że mamy brokaty. Mamy dwa długopisy, w tym jeden niepiszący, Mamy ołówek, który jest z jednej strony ołówkiem, a z drugiej strony pół ołówkiem, bo nie pisze. Mamy pachnącą gumkę truskawkową, mamy zepsute Jeż, oszczytko. Nie jestem pewna, czym... może to jest jeszcze, i malinowa. Mm -hmm. I mamy? A co to jest? E? To jest gąbka. Gąbka? No widzisz, tu się palą czerwone światełka i czerwone to znaczy, że się nakrywa. A gąbka jest taka, żebyś, żeby, żeby nie pluć do tego, wiesz, bo jak ludzie mówią, to potem wiesz, plujesz, plujesz, a gąbkę możesz wyprać, nie? O, nie? A, pisaki? No, co jeszcze? Ile mamy pisaków, spójrz? mamy ile? Jeden, pisaków? dwa, trzy, cztery. Mhm. Cztery. No, jakie kolory mamy pisaków? Mm, zielone, sioletowy, brązowy i niebieski. Zatem kończymy to wejście. Lecimy teraz do... No, lecimy teraz do twojego dziewczyńskiego pokoju i pogadamy, co masz, nie? No dobra, no to ten... To chodź powiedz słuchaczom, że spotkamy się za chwilę i lecimy. Spotkamy się za chwilę, bo górę jest blisko, wiesz? Dobra. Witamy po przerwie. Plastusiowy pamiętnik i Gaja. No bo Gaja za kilka dni idzie do szkoły. Kurczę, ten czas leci, ten czas leci. Ja pamiętam, kiedy dzieciaki się nagrywało i Gaja ledwo co tam mówiła, a teraz już sześciolatki idą do szkoły. I, I cóż, tak jak mi moja kuzynka, czyli mama Gai powiedziała, że będzie siedziała w kąciku i płakać, że, i, że ma już takie dorosłe dzieciaki. A ja cóż, a ja cóż... Pracuję nad tym, pracuję nad tym, na razie Wam szczegółowo nie zdradzę, ale wszystko idzie w dobrą stronę. Zatem mm, zapowiedziana teraz y, ciotka Lucyna, o której mówiłem na samym początku, że rodzina, że spotkania i ciotkę Lucyna ostatnio raz z wujem Romanem widziałem w Stanach, w Sedonie, w Arizonie w 2009 roku, a teraz po paru latach y, mieliśmy okazję znowu się spotkać i pogadać. Odebrałem ciotkę i wuja y, z dworca poznańskiego, który jest jednym z gorszych dworców chyba na świecie. Bo tym dworcem chyba w ogóle nie jest. Takim typowym. No nieważne, nieważne, nieważne. Ale spotkaliśmy się troszeczkę powiedziałem, włączę iPod, nie iPod, tylko nagrywajko chodziło. I troszkę ciotka przywiosła zdjęć ze sobą i troszkę powspominaliśmy Troszkę popatrzyliśmy na zdjęcia z przyszłości, jak to wyjada, jak mój ojciec, jak różne inne osoby z rodziny wyglądały drzewień. Zatem Pewnie bez komentarza, ale posłuchajcie chociaż chwileczki tego, jak to było, bo warto pamiętać ludzi, którzy pewnie za jakiś czas odejdą. Zresztą wszyscy odejdą i tak sobie myślę, jak powiedziałem w pierwszym wejściu, że może za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat ktoś jeszcze będzie wiedział, jak obsługiwać pliki audio i sobie posłucha, że jakiś tam wuja Filip dawno temu coś nagrywał i posłuchajcie, jak brzmiał jego głos, posłuchajcie, jak miała. Ciotka lucyna i różne inne osoby i myślę, że to jest fajne i to najbardziej mnie kręci w tym wszystkim od tych 520 nominalnie odcinków, że zapisywanie, jakaś kronika, jakieś u, jakby to powiedzieć uwierzytelnianie naszego świata I, i to chyba tak bym wszystko podsumował na ten czas. Zatem wracamy do 2009 roku i potem ciotka Lucyna już prawie na żywo z ostatniego naszego spotkania, a potem znowu Gajka. Zatem dzisiaj rodzinnie, spokojnie i na luzie, wakacyjnie. No bo wakacje, no bo wakacje, no bo wakacje już prawie się kończą. Zatem do usłyszenia. Ha, a niedziela, kwiecień, a jest obecnie z nami Marlenka, Filip, i Grzegorz. Bardzo miła wizyta i obecnie idziemy obok Bell Rock Mountain. A Bell Rock Mountain to jest w Arizonie pustynny e, okręg gór. I właściwie będziemy za jakieś pół godziny jechali do Sedony. Sedona to jest artystyczne miasto w stanie Arizona na północny zachód. No, i obecnie już jesteśmy um, w, na ścieżce, która prowadzi w koło Rock Mountain. I do usłyszenia później. Dziękujemy. To jest nasza nowa podcasterka Lucyna. E, Lucyna y, urodziła się w Polsce nie tak dawno. Taka może dwa razy 18 lat, myślę, że może tyle być że każda kobieta ma 18 lat to jest nasza przewodniczka dzisiaj jesteśmy, jak już pani Lysyna mówiła to jest Bell Rock, to są góry, takie nie za duże, ale tutaj to co widzimy to są takie Red, red Rocks po -amerykańsku już mówi Red rocks, takie la, a. w kształcie dzwona, to są takie jakby Canyon Colorado, te klimaty, ale te góry są takie samo, samowolne samoistne Czyli spotkamy się lunchowo. Znowu jesteśmy na wysokości gdzieś 7000 stóp, może troszkę mniej, minimalnie. To jest podzielić sobie przez, przez 3. Temperatura jest koło 80-90 stopni Fahrenheit'a. To podzielić przez pół i odjąć 10, to będziecie widzieli ile to jest w Celsjuszach. Troszkę wieje. Nasza gąbka tutaj sprawuje się, mam nadzieję. I... Drzewa karłowate, pełno kaktusejros. Kaktusejros to nie są takie jak tam były po drodze, takie typowo arizońskie, tylko takie małe na razie. Mieszkaliśmy w, w trzech stanach. Mm. Illinois, to jest stan Illinois. Mm -hmm. um, pierwszy dom, 10 lat oszczędzaliśmy, żeby to kupić. Mm -hmm. Krzysztof na drzewie, który Roman posadził. Mm -hmm. Krzysztof, um, Enet, Krzyś mm -hmm. jako dzieciaki. Enet, Krzyś, uh -huh. Krzyś, Tutaj chłopcy i jego przyjaciele. Mhm. Tutaj twoja rodzina i moja rodzina. Krzyś, Mila, mhm. Waloś, Enet, mhm. Marian, Eda, Eddie. babcia Helena, tak. To jeszcze Ma Maria, Maria. To nie znam. To, no znasz Tasiemska. A, chyba ich Mariana, nie poznałem nigdy. Mariana, Tasiemska Mariana, Maryla mhm. Tasiemska, Mariana, Tasiemskiego mhm. żona. Wszyscy już. To jest Janusz mhm. Serdecznie witamy. Znajdujemy się nie w Sedonie, a w Poznaniu. O, Pięć lat temu o. z ciotką Lucyną rozmawialiśmy w Sedonie na spacerze, a teraz, o, teraz spotkaliśmy się. Już mhm. Teraz już jest Minnesota. Wędrujemy do tak. Minnesota. Czyli rodzinne to... zdjęcia. Tak jest. W Minnesocie jest bardzo zimno mhm. i tutaj już jest zupełnie innego stylu dom. Mhm. Mianowicie taki... A dwupiętrowy i jednopiętrowy piętro jest na dole, drugie na poziomie mm -hmm. poziomie. Mm -hmm. Mieliśmy dużą działkę półtora hektara hektar. <grym> mniej więcej. Połowę było do użytku. Mm -hmm. Mieliśmy bardzo piękne drzewa a trzy takie dla ptaków um, budki, żeby je karmić. I w Minnesocie jest bardzo zimno, więc pies miał budę. Krzysztof tutaj z psem Bawi się na śniegu. A przenieśliście się tam, bo Roman dostał tak, pracę, tak? tak. Mhm. Czyli tutaj biorą. właśnie tak wygląda Minnesota. Krzysztof mhm. i jego siostra mhm. Enet zjeżdżali z dachu mhm. na górę śniegu przed domem mhm. i pies ich pilnował. Mhm. I mieliście takiego małego Ursusa do odśnieżania. Tak, to, Roman tak. jest tutaj w traktorze, żeby odgarnąć mhm. śnieg. Mm -hmm. Krzysztof razem z kolegami w tym samym traktorze. Mm -hmm. Tutaj Krzysztof mm -hmm. już jest w śniegu po prostu. Mm -hmm. To wszystko w Minnesocie. To jest wszystko w Minnesocie, tak. Mm -hmm. I tutaj jedziemy wszyscy na narty. Chodź, pooglądamy zdjęcia, Helen. Śnieżne narty. Przyszła Helena, oglądamy zdjęcia. Tak. Śnieżne narty w Minnesocie, na no. północy Minnesota. 78 rok, widzimy na datę na zdjęciu. Tak. W dalszym ciągu pieszo, no, właśnie no. takie piękne drzewa były no. na naszej posiadłości. Tutaj w zupełnie inne miejsce, ale w dalszym ciągu Minnesota. Mhm. Mianowicie kupiliśmy działkę nad jeziorem z 29 rodzinami. Mhm. Piękne jezioro nazywało się Pelikan. To kupiliście tych ludzi też tam? Nie, no, nie aha. ludzi. Tu jestem ja, tu jestem na, a tu jest plaża mhm. i właśnie tutaj zrobiliśmy mhm. taką... Indiańską wioskę. Tak, na, taką partię. Mhm. Tutaj Roman no, na, na tu cyklu i, i ja. Mhm. No, on krótko mnie Tutaj mhm. Łódź i po tym jeziorze. Mhm. Się, tam było jezioro bardzo mhm. ładne, mhm. duże. Tutaj Łódź, łódź i mhm. właśnie jakieś, jakieś przyjęcie. Przyjaciele przyjechać... Chodź, Helenko, tutaj, mhm. do mnie, tutaj obok posiedzi. Chodź, Helena, do, do cioci. Nie, ona cioci. nie chce A. chyba. Poszukaj kota. Okay. Tutaj właśnie przyjaciele mhm. z Chicago przyje... przyjechali mhm. nas odwiedzić właśnie nad to jezioro. Tu jest wewnątrz domu w Minnesota, mhm. to jest ten dół, tu jest góra mhm. i, i jakoś przyjęcie mamy. Nie wiem, mhm. jaka, jakie. Mhm. Tutaj w dalszym ciągu nad jeziorem Krzysi Janet. Uh -huh. a, łodzią jeżdżą, tutaj uh -huh. ktoś prowadził łódź, nie wiem kto. Uh -huh. Tutaj jest Waloś, uh -huh. a tutaj Anette uh, brała udział w, w, w ice Łódźbach. skating. Tak. Tutaj uh -huh. właśnie tak wy wyglądał ten trailer, ten camping. Uh -huh. O, oh, tutaj tak wyglądał. Anette, Krzyś. A tutaj Krzysztof już do szkoły... Bo moja siostra ma imię dzięki Anet, tak? Bo mój ojciec jak był w Stanach to... Bardzo mi się spodobała. Tak, o, no. A Anet i Twój ojciec no. to właśnie Dawidziński, to właśnie bardzo się lubili. Ja zaprosiłam swojego ojca na Boże Narodzenie na Wigilię. On siedział na podłodze z nią i się tam chychotali i coś tam żarty sobie opowiadał dla niej. Tutaj Krzysztof przygotowuje się, żeby na nartach jeździć, wodnych mhm. narczy. Tutaj on na nartach, na jednej narcie. 79 rok na zdjęciu mamy, 5 Tank. maj. <głos> Nie tylko dla orłów. trochę inne rady, strasznie, no, no, strasznie fajnie z dziś nagrywać, idę do jajki na górę, do pokoju. Um, Odkąd no, bawię się w ten podcasting, nagrywam różne moje dzieciaki, a to Hugo, a to Helena, a to Gaja, a to Radek i to różne inne. Tutaj słyszycie akustyka jest zupełnie inna. O Jezu. Jezu! Ale masz duchową maskę. Powiedz słuchaczom, w ogóle przywitamy się z słuchaczami, powiedz wita, witamy słuchacze ponownie. Dzień dobry ponownie! Słuchacze? Tak. Co to jest za maska? Bo ona jest straszliwie straszna, nie? Taka duchowa, złota. Straszysz w tym ludzi, czy co? Jak to wygląda? To no strasza. Mhm. Ogólnie no jesteś. To jest maska z Barbie. Mhm. Ogólnie jesteś straszna, bo masz takie długie, jasne włosy, prawie po pas. I masz. Prawie. No, no, prawie tu do gaci, nie? Tutaj, nie? No prawie, prawie. No więc ten. Co masz jeszcze strasznego takiego na przykład Nie, fajne, Już nie masz. Twoje ulubione, twoje ulubione zabawki albo książki. Co tutaj ciekawego możesz nam zaprezentować? Oto jest jakiś koń, który gada. Bo on ma, z przodu ma głośnik. To jest taki koń na Barbie. I gada. Koń, któremu się świecą płuca. Tak. To jest stuk. Tak. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale pomysłowość, yy, zabawko kreatywna jest nieograniczona. Dobrze. Bo ja tak nie też nie, nie jestem za bardzo w temacie, ale masz Lego. Lego masz w temacie, nie? Lego Friends, nie? Ja mam dużo zestawów. No. Jeden zestaw, drugi zestaw, trzeci, czwarty. Jeszcze masz basen. Ja jak byłem w szpitalu, miałem basen, ale to chyba był inny basen. Yy, tak. Teraz będę od Gwiezdura Dostanę, chyba że wcześniej zbieram tak, mm -hmm. statek tego Friends. Mhm. Mm bo Gwiazdor przychodzi kiedy? W Zimie. W Zimie. I coś przynosi oprócz wstydu? Nie, to Mikołaj przynosi wstyd, a Gwiazdor przynosi prezenty. Bo w Poznaniu jest Gwiazdor, nie Mikołaj. A Mikołaj? Mikołaj jest 6 grudnia. My mieszkamy, w co więc? No. Mamy i Mikołaja. Um. No, już po lekcjach Trzeba włożyć książki i zeszyty do tornistra a, a mnie? A mnie? Ledwo ulepiłam cię z plasterina, A ty już krzyczysz, mój plastuszu No pewnie, że cię nie zostawię Będziesz mieszkał w piórniku W swojej własnej przegródce tank. O, kto to taki? Nowy lokator? Nasz sąsiad? No, nasz mały no, no, sąsiad Ale co, co? Co one chcą ode mnie? Jeszcze cię nie znają. Przedstaw się grzecznie swoim piórnikowym koleżankom i kolegom no i całej klasie. Jestem plastuś! O, bardzo, bardzo bardzo nam przyjemnie! Śmiech. Ty masz tablicę do pisania. Jakieś gryzmoły na nie masz. Czemu nic nie rysujesz? A może narysujemy Gaję? Ten weź kredę, weź masz wszystko i coś byśmy narysowali. Co myślisz? Hmm? No weź sobie jakąś gąbeczkę albo tą. I... Nie, weź może na Muszę to jest. Tak to bywa z dzieciakami. Hmm. Czym starszy człowiek staje tym też dzieciakiem coraz większym jest. Wszyscy rodzimy się z pieluchami i wszyscy kończymy w pieluchach i, i tak to wygląda i nie wiem, tak jak wam powiedziałam na, sam, na samym prawie początku, że te dzieciaki rodzinne, zawsze gdzieś nam tu, y, ty, na ty y, okay. słowo, słowo. No, teraz super schodzi. Gdzieś nam zawsze y, się plączą, y, ale ja lubię właśnie z dzieciakami gadać, no bo kurczę, za 20, za 30 lat, nie wiadomo czy ten podcasting będzie, dzieciaki już będą wielkie i pewnie będą się śmiały z tego, co stary wuja z nimi nagrywał, a tutaj y, tutaj y, Zawsze fajnie coś zachować, zawsze fajnie coś nagrać, zawsze fajnie się spotkać i pogadać, tym bardziej, że Gajka nie za bardzo chciała z nami wcześniej gadać, kiedyś w Portugalii jeszcze wcześniej, wcześniej, a teraz widzicie, troszkę się pociągnie za język i wszystko, wszystko nam wygada. Wracamy po przerwie. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Dziękuję. Dzień dobry, witamy i koniec. Nie, koniec jeszcze nie, bo zaczynamy ostatnią część naszego spotkania i mamy teraz wielki karton z Barbie. Gajka, jakie Barbie tu mamy I, i, i dlaczego tyle jest gołych dziewczyn? Bo ja rozbieram. Mhm, to już wiemy. Ale czy ubierasz je potem? Ubieram. Tak, gajka jest znaną stylistką. Czekaj. Ale czy ty myślisz, że prawdziwi ludzie wyglądają tak jak Barbie? Takie mają długie nogi i długie Nie. ręce i Nie. takie szyje? Widziałeś, żeby ktoś miał taką długą szyję? Właśnie, no to dlaczego te Barbie są takie inne trochę? Nie no, one są takie jak zawsze. No wiem, no ale czy widziałeś, żeby komuś ktoś miał taką długą szyję albo takie długie, cienkie nogi? Nie. No właśnie, no to dlaczego oni tak trochę kłamią? Nie, oni nie kłamią. Kłamią. Ci, co je projektują, to tak trochę nie ten. Dlaczego mam własną hmm. koszulkę do Barbie. To są raczej spodnie. Mm -hmm. Nie, to jest koczulka. To załóż je, bo ta jest na Golasa na przykład Barbie. Nie. To ehm, to nie Barbie, byli. tak. To jest Barbie, lalka. Tego. Bardzo ładna. Pamiętam, pierwsze tutaj, made in China, pierwsze lalki właśnie były e, takie gumówki fajne i, i miały malowane albo przyklejane oczy. Tutaj te już są w pełni kompatybilne z nowoczesnymi technologiami i wszystko jest porobione. Ładne białe zęby, ładne białe usta, ładne niebieskie oczy. Jaki ty masz kolor oczu, Gajka? Brązowe. Brązowe. No i nie masz takich długich nóg. Dlaczego? Mam. Tak? No masz. Od ziemi do pasa masz nogi, nie? Właśnie, no w sumie masz takie długie. właśnie no. długie No. Ty będziesz, będziesz modelka, jak będziesz trochę starsza? Nie? A kim byś chciała być, jak była trochę starszą? No, Ale pomyśl, bo tyle jest fajnych zawodów na świecie. Najlepszy jest zawód miłosny na przykład. Ale twój ulubiony zawód? Podróżnikiem, fotografem, projektantem mody? No, raczej projektantką. Aha, no tak, właśnie. No dobrze, no to zobaczymy, co będzie za 15, za 20 lat. Wuja już wtedy, wtedy będzie w pieluchy robił yy, i będzie stary, ty będziesz piękna i młoda. Zatem yy, tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. To co, trzeba powiedzieć słuchaczom, do usłyszenia, nie? Do usłyszenia, koniec, papa. Pa. Tak, to była gajka. No to co? To koniec. To do widzenia. Do usłyszenia, bo to jest radio. Tak, do usłyszenia? Tak, papa. Pa. Pa, pa. W następnym odcinku redaktor prowadzący zada dość wyszukane pytanie. Jesteśmy przy... co to jest? Pomnik nie tylko dla orłów? Nie, pomnik orła. Nie tylko dla orła. Nie, pomnik orła. Nie tylko dla orła. Nie, pomnik orła. Aha. Oraz szacowny gość podcastu powie, że... Dziękujemy poki... i No pokiwamy.